Gdy zaczął Pan swój wykład na temat nawożenia słomą, część rolników pomyślała nic nowego, przecież wiadomo, że słoma musi wrócić i te substancje odżywcze trafią z powrotem do gleby. Jednak sprawa nie jest taka prosta, bo zainteresował Pan rolników na prawie godzinnym wykładzie. Co Pana zdaniem jest taką praktyczną poradą? Co ma największe praktyczne znaczenie dla rolnika chcącego nawozić słomą? Należałoby moim zdaniem troszeczkę inaczej postrzegać problem słomy. Słoma to nie tylko składniki mineralne czy mikroskładniki, których słoma też dostarcza. Może tutaj bym, tak jak sygnalizowałem, czy nazwałem to na wykładzie, to ja traktuję słomę jako swoistego rodzaju biologiczny redystrybutor składników. Bo wbrew pozorom, jeżeli przyjrzymy się problemowi, to słoma nowych składników pokarmowych do gleby nie dostarczy ona po prostu kumuluje w bio, roślina, z której ta słoma pochodzi, w swojej biomasie skumulowała składniki pokarmowe pobrane z gleby. Po zbiorze plonu głównego zbóż ziarna, ta słoma która pozostaje, to zawiera te składniki, oprócz tych wyniesionych z plonem, które z gleby zostały pobrane, a więc pula składników poprzez przyoranie czy wniesienie słomy do gleby wcale nie ulega zwiększeniu. Dlatego też traktuję słomy jako tak zwany redystrybutor, natomiast większą rolę słomy widzę w jej wartości utrzymywania dodatniego bilansu materii organicznej, substancji organicznej, co przekłada się na utrzymanie określonego poziomu pruchnic. Czy dobrym pomysłem jest, że tak powiem, komponowanie nawożenia słomą z różnego rodzaju pożytecznymi mikroorganizmami? Mamy ich przecież na rynku, wiele takich substancji zawierających różnego rodzaju bakterie mikroorganizmy, również bakterie azotowe. W jaki sposób skomponować? Jak pan radziłby? Na pewno tak, no jest sens prowadzenia takich działań. No, ja tu na wykładzie y, przedstawiłem wyniki badań, które y, prowadziliśmy w ramach projektów badawczych finansowanych przez y, Narodowe Centrum Nauki, wcześniej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w których badaliśmy współdziałanie słomy i jednego y, z wielu preparatów, które na rynku istnieją. No, myśmy akurat się zajęli w tym przypadku żyźniaczem glebowym, który jak Pani widziała no, y, dał, bardzo, dał bardzo przyzwoite efekty. Przy łącznym jego stosowaniu wraz ze słomą. Moim zdaniem tego rodzaju preparaty w pewnym stopniu, tak jak to nazwałem bardzo ogólnie na wykładzie, są w stanie jak gdyby uszlachetnić słomę yy poprowadzić, czy ukierunkować proces przemian, który dla y, jakości słomy, dla sensu jej stosowania ma ogromne znaczenie, bo to, że wprowadzimy samą słomę to jest dopiero, nawet nie połowa sukcesu. Y, to jest dopiero bilet na boisko. Zgadza się. Odpowiedni sposób y, wprowadzenia tej słomy, głębokość, warunki wilgotnościowe, sposób rozdrobnienia, y, zastosowanie y, właśnie chociażby y, azotu, o którym mówiłem, y, który y, ogranicza proces imobilizacji, różnego rodzaju preparatów, w tym przypadku użyźniacza glebowego, który nasz ośrodek badał, to są na pewno te działania, które sprzyjają poprawnemu rozkładowi słomy, jej mineralizacji, częściowo mineralizacji, a częściowo procesowi humifikacji powstającej w tej substancji organicznej. Nawiążę do tego dodania odrobiny azotu i bakterii azotowych. Czy aplikacja bakterii azotowych może zastąpić tę odrobinkę nawozu azotowego, czy nie? Proszę panią, powiem w ten sposób. Staram się nie wypowiadać na tematy, których nie badałem, natomiast mogę powiedzieć z tego, co wiem, przypuszczalnie efekt może być pozytywny. Natomiast działania bakterii azotowych nie badałem, więc nie chcę się tutaj autorytatywnie na ten temat wypowiadać, aczkolwiek uważam, że na pewno takie działanie powinno sprzyjać rozkładowi słomy.